Zygmunt August brał tę ewentualność pod uwagę, gdyż po pierwsze chciał przeszkodzić Iwanowi Groźnemu w uzyskaniu poparcia Habsburgów przy staraniach u papieża o koronę królewską, o którą car się od pewnego czasu ubiegał, a poza tym liczył na pomoc Ferdynanda w przejęciu włoskich księstw Bony, znajdujących się w obrębie posiadłości Karola V. Lękał się jednak kary Bożej za poślubienie siostry zmarłej żony, co wówczas uważano za przeszkodę kanoniczną o zawarciu małżeństwa. Pomimo tych obaw Mikołaj Czarny wyjechał w marcu 1553 roku do Gracu, gdzie aktualnie przebywał król rzymski. Przyjęty tam został przez gospodarzy z całą pompą i okazałością. Początkowo pertraktacje dotyczyły tylko sprawy moskiewskiej, którą definitywnie załatwiono 24 kwietnia, w sposób zadowalający stronę polską. Osiągnięcia dyplomatyczne Radziwiła wynikały przede wszystkim z obawy Habsburgów, że poseł pojedzie dalej i w imieniu swego pana poślubi księżniczkę Bawarii lub Ferrary. Zatem już w kwietniu zaczęto omawiać wydanie za mąż Katarzyny. Niektórzy autorzy sądzą, że poseł przekroczył swoje pełnomocnictwa i doprowadził do sytuacji, w której uchylenie się króla od małżeństwa z arcyksiężniczką stało się niemożliwe. Wkrótce Czarny dał znać o rokowaniach do Krakowa, gdzie senat zaakceptował małżeństwo habsburskie. 10 kwietnia Zygmunt August zawiadomił Mikołaja Rudego, że zdecydował się poślubić księżnę wdowę mantuańską. Do Wiednia udał się wówczas drugi poseł, podkanclerzy Jan Przerębski. W jego orszaku znajdował się słynny autor dworzanina Łukasz Górnicki. Ten ostatni pozostawił dość dokładny opis rozgrywających się wówczas wydarzeń. Biskup w imieniu króla wręczył narzeczonej piękny naszyjnik, który obdarowana od razu włożyła na szyję. 20 maja 1553 roku Juliusz III udzielił dyspensy niezbędnej do poślubienia wdowca po zmarłej siostrze. 23 maja spisano intercyzę ze ślubną. Posag oblubienicy wynosił 100 tysięcy florenów, a Zygmunt August zapewnił przyszłej żonie wpływy roczne w wysokości 2000 zł polskich, oparte na dochodach z żub solnych w Bochni i Wieliczce. Wówczas nastąpiły zaślubiny per procura. Udzielił ich Przeremski, a pana młodego zastępował Mikołaj Czarny. Górnicki zanotował, że wesele nie było szumne oraz, że w czasie symbolicznych pokładzin oblubienica wzbraniała się położyć na łożu koło Radziwiła, który legł w butach z ostrogami. W rezultacie Ferdynand i Maksymilian musieli ją unieść, przy czym ojciec wziął ją w poły ode głowy, a brat za nogi. Wkrótce potem już złożył prezenty od papieża. Właściwy ślub miał się odbyć w Krakowie 1 lipca, ale z powodu choroby Zygmunta Augusta został odłożony na koniec tegoż miesiąca. Księżna wdowa mantuańska wyjechała z Wiednia w towarzystwie średniego brata arcyksięcia Ferdynanda, barona Zygmunta Herbersteina i marszałka von Leip. Maksymilian, który miał jej towarzyszyć, opuścił stolicę nieco później. Nie dogonił jednak siostry, gdyż po drodze zachorował. Jego nieobecność sprawiła duży zawód Zygmuntowi Augustowi, który przygotował wspaniałe uroczystości weselne. W Ołomuńcu nową monarchinie spotkała grupa polskich senatorów z biskupem Płockim Andrzejem Noskowskim, kanclerzem Janem Ocieskim i wojewodą Płockim Szczęsnym Szreńskim na czele. Z obecnych licznych dam najznakomitsze były wdowa po kasztelanie krakowskim Szydłowieckim i wdowa po wojewodzie krakowskim Kmitowa. Nieco później dołączyli książęta śląscy, Cieszyński, Brzeski i Oleśnicki. Król przygotowywał uroczysty wjazd małżonki do stolicy i na trzy dni przed jej przybyciem urządził generalną próbę. Nikt nie patrzył na wydatek, byle tylko bogato oborządzony pokazał się przed przybywającą królową. W balicach pod Krakowem Katarzyna została wysłany przez Zygmunta Augusta wspaniały rydwan zaprzężony w osiem koni w litych od złota i srebra szorach. Królowa spędziła tam ostatnie w czasie podróży nocleg i wiadomo, że się wykąpała. W namiocie pod Łobzowem oczekiwał ją monarcha. Towarzyszyła mu matka i cztery siostry, a wśród nich wdowa po Janie Zapolni, królowa węgierska Izabela z czternastoletnim synem Janem Zygmuntem. Rodzinę królewską otaczali dostojnicy ze wspaniałymi pocztami. Najświetniejszy był braci górków, który w przepychu przechodził wszystkie inne. Jednak i prymas Mikołaj Dzierzgowski miał 300 kopijników. Po prawej stronie nadjeżdżającej królowej znajdował się arcyksiąże Ferdynand, a po lewej Mikołaj rodziwił Czarny. Posuwająca się bardzo wolno karoca zatrzymała się przed namiotem, a król powitał żonę przez podanie ręki. Przedstawiciele obu stron wygłaszali orację. Do Krakowa wjechała Katarzyna na Rydwanie wraz z Boną i szwagierkami, podczas gdy król Arcyksiąże i młody Zapolia towarzyszyli damom wierzchem. Zygmunt August wystąpił w stroju węgierskim, a Ferdynand ubrany był po hiszpańsku. Tego dnia panował straszny upał, co utrudniało zachowanie należytej powagi. 30 lipca odbył się w Krakowie właściwy ślub. Data ta została uzgodniona w porozumieniu z astrologami, którzy sporządzili horoskopy. Katarzyna jako wdowa spodem miała szatę żałobną, po wierzchu zaś z lamy złotej weselno, Górnicki. Do katedry wprowadził ją brat, za oblubienicą szła Bona z córkami. Grupa senatorów niosła insygnia, przy czym koronę trzymał kasztelan krakowski hetman Jan Tarnowski. W ślubu udzielał prymas. Zygmunt August podał mu bullę papieską, zezwalającą na poślubienie szwagierki. W związku z czym Dzierzgowski ogłosił parę królewską za posiadającą prawo do zawarcia małżeństwa. Katarzyna zrzuciła wówczas szatę żałobną i pozostała tylko w weselnej. Po ślubie małżonkowie usiedli na tronie, po czym biskupi krakowski i kujawski podprowadzili monarchinę do ołtarza, a prymas dokonał koronacji. Katarzyna miała wówczas 20 lat, a Zygmunt August 33. Bezpośrednio po powrocie z katedry odbył się obiad, w czasie którego stoły uginały się pod ciężarem naczyń ze srebra i złota. Zygmunt August był bardzo wesoły. Małżonkowie siedzieli obok siebie, mężczyźni po prawej stronie króla, kobiety po lewej stronie królowej. Nazajutrz odbyła się uczta z tańcami, a wieczorem nastąpiło odprowadzenie młodych do łożnicy. Z tej okazji po raz pierwszy w dziejach miała miejsce pełna ekspozycja słynnych wawelskich arrasów. Przystrojono nimi poza sypialnią siedem innych komnat. Przedstawiały one pierwszych rodziców, Noego i Mojżesza. Na dłożym małżeńskim zawieszono arras z wyobrażeniem Adama i Ewy w raju. Następnego dnia królowa w towarzystwie biskupów modliła się w kościele św. Stanisława za pomyślność małżeństwa. Potem młodzi otrzymali dary. Jedynie prezenty od papieża złożone zostały wcześniej, jeszcze w Wiedniu. Uroczystości weselnej i zabawy trwały dziewięć dni. 24-letni arcyksiąże Ferdynand zainteresował się dwudziestosiedmioletnią królewną Katarzyną Jagielonką. I jak pisał Górnicki, znać to było z wielu rzeczy, iż ku niej serce skłonił. Liczono, że afekt ten może doprowadzić do małżeństwa, czemu bardzo sprzyjała nowa monarchini. Jednak nikt łącznie z nią nie wiedział, że kochliwy młodzieniec był w tym okresie potajemnie ożeniony z piękną mieszczką tyrolską. Wśród rozrywek specjalne miejsce zajmowały turnieje. Jeden z nich, ostatni konny na Wawelu, odbył się na dziedzińcu zamkowym w gronie gości weselnych. Wyróżnił się wówczas męstwem i sprawnością Zygmunt Wolski. Drugi zorganizowano na rynku krakowskim i brał w nim udział każdy chętny. A król z królową i ze wszystkimi gośćmi z Ganku Wysokiego, który na to był uczyniony, patrzył. Nowa pani na Wawelu należała do kobiet zdecydowanie nieurodziwych. Nie tylko nie miała ładnych rysów, ale była także pozbawiona wdzięku i uroku. W dodatku była nieco otyła i niezgrabna. Posiadała za to szereg zalet innego rodzaju, przede wszystkim niewątpliwie odznaczała się rozumem, co przyznawała jej nawet niezbyt życzliwa szwagierka Izabela Zapolia. Miała też wyraźne zainteresowania polityczne. W chwilach ciężkich potrafiła się zdobyć na iście monarszy spokój, przyjmując z godnością spadające na nią ciosy. Zawsze odznaczała się pobożnością, a z wiekiem głęboka wiara coraz bardziej stawała się treścią jej życia. Bardzo przywiązana do swych krewnych, miała duże poczucie solidarności rodowej. Pewne jej posunięcia dowodzą, że była także w jakimś stopniu związana uczuciowo z krajem, którego została królową. Jej stosunek do męża cechowały wypracowane starannie postawy uległości, ale także i przywiązania niepozbawionego lęku. W Polsce pozostawała obca i nie jest jasne, czy przyswoiła sobie mowę poddanych. Z Zygmuntem Augustem jego rodziną mówiła po niemiecku lub po włosku. Wiadomo, że polubiła swoje szwagierki, Zofię, Annę i Katarzynę. Zresztą niezależnie od jej woli, losy Austriaczki tak się ułożyły, że większość czasu spędzała w Wielkim Księstwie, stosunkowo rzadko bawiąc w koronie, tylko dwa spośród dziesięciu lat trwania małżeństwa. Przez kilka pierwszych miesięcy pożycie pary kulewskiej układało się względnie szczęśliwie. Lang, poseł Ferdynanda, pisał do Wiednia, że monarcha kocha swą żonę czule, a poddani żywią do niej... Poważanie i cześć osobliwą. Zygmunt August starał się wykazywać dobrą wolę i ustępliwość w drobniejszych, a dyskusyjnych kwestiach. Tak więc zgodził się na prośbę teścia, aby nadzorczynią sypialni żony została Cecylia Tautmansdorf, powiernica zmarłej Anny Jagielonki, choć tradycyjnie godność powyższą piastowały Polki. W takiej atmosferze król wyjechał z żoną do Kneszyna, gdzie rozegrał się jeden z aktów dramatu nieszczęśliwej Halszki z Ostroga. Była ona córką Beaty Kościeleckiej, ulubienicy Bony i kniazia Ilii Ostrogskiego. Jako spadkobierczyni ogromnej fortuny stanowiła księżniczka bardzo dobrą partię. O jej rękę ubiegali się równocześnie najznakomitsi magnaci, aż wreszcie została porwana i wywieziona do Czech przez Dymitra Sanguszkę. W grudniu 1553 roku Zygmunt August odbył nad nim sąd w kneszynie i skazał na karę śmierci. Młodego człowieka rzeczywiście wkrótce ujęto i zgładzono. W wydarzeniach tych monarchii nie odgrywała większej roli, przeżywając swoje miodowe miesiące. Bezpośrednio po ślubie Austriaczka zajęła się polityką, broniąc interesów swego ojca. W Polsce przebywała wówczas królowa Izabela Zapolia. Celem polityki habsburskiej było niedopuszczenie do powrotu wygnanej monarchini węgierskiej i jej syna do Siedmiogrodu i w tym zakresie Katarzyna starała się pomóc ojcu. Dlatego też zaraz po ślubie nawiązała kontakty z nową szwagierką i z teściową, gdyż Bona wywierała wpływ na swoją najstarszą córkę. Wiadomo, że w sierpniu na łowach w Niepołomicach wszystkie trzy panie długo ze sobą rozmawiały. Poza tym w grudniu w Knyszynie Kolowa poparła swym stawiennictwem u męża posłów austriackich, gdy ci oskarżali Izabelę przed jej bratem o złą wolę. Niezależnie od tego usiłowała działać i w jeszcze innej sprawie. Młody Jan Zygmunt Zapolia miał obiecaną rękę córki Ferdynanda, arcyksiężniczki Joanny. W związku z tym Katarzyna starała się o wyprawienie chłopca do Wiednia rzekomo w celach edukacji, a faktycznie po to, aby uniemożliwić powrót na Węgry i wzniecenie tam rebelii. Poza tym chciano go związać ściślej z rodziną habsburską i jej interesami dynastycznymi. Wychwalając królową Polską, poseł Ferdynanda donosił swemu władcy. — Działa ona we wszystkim tak roztropnie i gorliwie, popierając sprawy waszej królewskiej mości, że nic jej większej nie sprawi przyjemności, jak wszelkich do jej powodzenia dokładać starań. Postępując tak monarchini bardzo dbała jednak o to, aby uniknąć narażenia się mężowi. Gdyż dostrzegła, że ten nie życzy sobie jej ingerencji w sprawy polityczne. Nawet wtedy, kiedy uprzedzała posła Austriackiego, że dwór wyjedzie wkrótce na Litwę, prosiła go o nieujawnianie źródła tej w gruncie rzeczy pozbawionej większego znaczenia informacji. Pomimo tych ostrożności królowa zyskała sobie wroga w osobie Radziwiła Czarnego, który bał się, że jego potężne wpływy na ukoronowanego szwagra po nowym ślubie zmaleją. Oburzony był on już ową rozmową z Izabelą i Boną w Niepołomicach, w związku z czym zaczął buntować Zygmunta Augusta przeciw trzeciej żonie. W rezultacie doprowadził do tego, że król nie zjadł kiedyś obiadu z królową, a innym razem nie spędził u niej kilku kolejnych nocy. Poseł austriacki bał się nawet, że zawzięty magnat otruje Katarzynę. Poza tym radziwił pilnował, aby córce Habsburgów nie okazywano więcej zaszczytów, niż kiedyś jej poprzedniczce, a jego stryjecznej siostrze. Na początku roku 1554 zaszło wydarzenie, które najpierw zbliżyło ogromnie małżonków, a później stało się jednym z powodów rozkładu ich współżycia. Ostatni z rodu Jagiellonów, pomimo dwóch poprzednich małżeństw i wielu miłostek, dotąd nie był ojcem. Z niecierpliwością oczekiwał więc, kiedy trzecia żona zajdzie w ciążę. Nastąpiło to wiosną 1554 roku. Król znajdował się wówczas w Lublinie na Sejmie, a Katarzyna przebywała sama w niedalekim Parczewie i ogromnie za mężem tęskniła. W kwietniu, w czasie jednej z wizyt Zygmunta Augusta, oznajmiła mu, że jest brzemienna. W czerwcu para monarsza udała się do Wilna i stamtąd w liście pisanym po włosku królowa zawiadomiła teściową o swym odmiennym stanie. W sierpniu badał Katarzynę lekarz Sabinus i potwierdził ciążę. Uszczęśliwiony Jagiellon donosił zaufanym, że monarchini dziecię ustawicznie w żywocie czuje, a on sam obserwował u niej piersi pełne mleka. Jednak nadzieja ta okazała się bezpodstawna i 3 października 1554 roku tonąca wełzach synowa donosiła Bonie, że Bóg odwrócił od niej swą łaskę. Powyższe wydarzenie stało się podstawą różnych sprzecznych osądów, a nawet oszczerstw. Jedni uważali, że Austriaczka świadomie poroniła, aby tron Polski po wygaśnięciu Jagielonów mogli objąć Habsburgowie. Drudzy przeciwnie twierdzili, że pozorowała ciążę, chcąc podsunąć królowi obce dziecko. Zygmunt August był bardzo zawiedziony i czuł duży żal do małżanki. Ostrzej też zaczął wówczas upominać się u teścia o posak, z którego wypłaceniem ten zwlekał wobec braku płynnej gotówki. Wiele lat później, już w okresie separacji, monarcha w rozmowie z nuncjuszem Comendone zarzucił żonie, że udawała ciążę, aby potem podsunąć mu podrzutka. Nie jest jednak pewne, czy tak myślał w czasie, kiedy te wypadki rozgrywały się. Przez cztery najbliższe lata Katarzyna przebywała głównie na Litwie. Interesowała się nadal polityką, dużo korespondowała i czytała rozprawy teologiczne. Mało wiadomo o pożyciu w tym okresie pary królewskiej. Niewątpliwie nastąpiło ochłodzenie stosunków, jednak do większych zgrzytów nie dochodziło. Latem 1557 roku, kiedy Zygmunt August wyjechał do obozu pozwolskiego, jego żona i siostry zgodnie zalewały się łzami, obawiając się o życie męża i brata w razie, gdyby doszło do wojny. Niemniej król coraz częściej, a poza tym także bardziej jawnie, zdradzał Katarzynę. Wiosną 1555 roku, wracając z Wilna, para monarsza zatrzymała się u Bony w Warszawie. Wiadomo, że królowa zamówiła wówczas u zakonnic haftowane obrusy. W czasie tego pobytu rozegrał się kolejny akt dramatu Halszki-Ostrokskiej. Zygmunt August wydał nieszczęśliwą dziedziczkę ogromnej fortuny, wbrew woli jej matki, za Łukasza Górkę. W sporach króla z Boną, popierającą pretensje Beaty, Katarzyna, jak się wydaje, nie brała udziału. Nie ma także danych, że dopominała się o oprawę, która dotąd nie była jej przyznana. Niemniej Zygmunt August musiał żonę wyposażyć, zwłaszcza że teść wprawdzie z prawie dwuletnim opóźnieniem, ale jednak posag wypłacił. Nastąpiło to 18 stycznia 1556 roku. Monarchini przyznano wówczas jako zabezpieczenie posagu na czas wdowieństwa Korczyn, Wiślice, Żarnowiec, Radom, Jedlnie, Kozienice, Chęcinny i Radoszyce, oraz starostwo wieluńskie. Nie otrzymała natomiast innych włości, tradycyjnie wchodzących w skład dóbr oprawnych Łobzowa, Łęczycy, Konina, Pezdr i Nowrocławia. Na początku 1556 roku małżonkowie ponownie przebywali w Warszawie. Wydawano wówczas za mąż królewnę Zofię oraz żegnano Bonę, która w parę dni później na zawsze opuściła Polskę. Niedługo potem wróciła na Węgry Izabela, gdzie udało jej się odzyskać Siedmiogród. W kraju zostały tylko dwie królewny, Anna i Katarzyna. Samotne panny powinny były zamieszkać z bratem i bratową, ale Zygmunt August nie życzył sobie, aby siostry zbytnio się zbliżyły do jego zaniedbywanej małżonki. Królowa jednak zawsze dążyła do utrzymania dobrych stosunków z rodziną męża i tak na przykład pisała do królewny Zofii, obecnie księżnej Brunświckiej, prosząc o przysłanie portretu, który miał zastąpić brak osobistego obcowania ze szwagierką. Przez wszystkie te lata o Austriaczce bardzo rzadko w Polsce słyszano. Musiała natomiast w tym okresie żywo interesować się wydarzeniami zachodzącymi w jej rodzinie. W październiku 1555 roku Karol V abdykował w Brukseli i zamieszkał w klasztorze w Hiszpanii. Godność cesarską przeznaczył bratu, a wszystkie posiadłości synowi Filipowi II. Dnia 24 kwietnia 1556 roku Ferdynand otrzymał we Frankfurcie diadem cesarski. Królowa stale korespondowała ze swoimi bliskimi, pisząc do brata po niemiecku, a do ojca po włosku. Choć po raz pierwszy jedyny w dziejach na tronie polskim zasiadała córka aktualnego cesarza, niemniej pozycja zaniedbywanej monarchini nie uległa uchwytnej poprawie. Coraz bardziej odsuwana przez męża, więcej czasu poświęcała praktykom religijnym. Nie przeszkadzało jej to w 1556 roku dostać się przelotnie pod wpływ reformacji. Epizod ten był jednak zupełnie przejściowy, bo już 6 września 1556 roku zawiadomiła biskupa warmińskiego Hozjusza, z którego zdaniem bardzo się liczyła, że kazała spalić, nie czytając, zganiony przez niego katechizm. Duchowny ten miał w ogóle ogromny wpływ na monarchinę. A kiedy wyjechał na Sobór Trydencki, Katarzyna stosunkowo często doń pisywała, wypytując o postępy w obradach i o inne aktualne sprawy. W pięć lat po ślubie w październiku 1558 roku nastąpiło wydarzenie, które jeszcze bardziej oddaliło od siebie małżonków. Początek miesiąca nie zapowiadał żadnych rewelacji, gdyż 12 października Katarzyna pod nieobecność bawiącego na łowach męża przyjęła na wawelu jezuitów. Były to ich drugie odwiedziny w Polsce. Królowa udzieliła im audiencji, mieli bowiem listy polecające jej ojca. Była wtedy prawdopodobnie zdrowa. W 10 dni później, 21 października, nagle zachorowała. Czuła się bardzo źle i 28 października miała 15 napadów, w których istota nie jest jasna. Cesarz wysłał z Wiednia dwóch lekarzy: Mateusza Logusa i Ottona Negdega, aby opiekowali się córką. Donieśli mu oni, że stan monarchii nie jest ciężki. Zygmunt August przyjechał na kilka dni, potwierdził testament żony i ponownie wyjechał na Sejm do Piotrkowa. 11 listopada zawiadomiono ojca, że Katarzyna czuje się lepiej, a w drugiej połowie miesiąca Negdek mógł wrócić do Wiednia. Istota cierpień ostyjaczki nie jest jasna. Zygmunt August głosił, że była to padaczka, na którą Katarzyna miała cierpieć podobnie jak jej starsza siostra. Natomiast sama chora, i jej lekarze mówili tylko o omdleniach. Znaczenie tych wydarzeń polegało jednak nie na upośledzeniu zdrowia królowej, lecz na wstręcie, który mąż zaczął do niej teraz odczuwać. Jest zresztą bardzo prawdopodobne, że niechęć ta powstała dużo wcześniej, a choroba została wykorzystana jako pretekst do dalszego odsunięcia się od niekochanej żony. Zwracano uwagę na motywację polityczną postępującego ochłodzenia stosunków. Cesarz Teść pewnymi posunięciami ułatwił działania Iwana Groźnego w jego walce o inflanty, i nie interweniował na rzecz wzięcia swego bratanka Filipa II w sprawie spadku po królowej Bonie. Na tle napiętych polsko-austriackich stosunków bogata korespondencja Katarzyny, mocno emocjonalnie związanej z ojcem, mogła niepokoić jej męża. Nie uprawiając własnej polityki ani tym bardziej świadomej dywersji przeciw nowej ojczyźnie, monarchini przekazywała do Wiednia i innych zagranicznych ośrodków różne relacje, a zwłaszcza pragnęła, zrozumiały uraz zaniedbywanej kobiety, popisywać się znajomością stanowiska Zygmunta Augusta w różnorodnych zagadnieniach. Innym wyrazem tych kompleksów było powoływanie się w listach na uzgodnienia z najdroższym małżonkiem takich czy innych kwestii. W latach następnych stan zdrowia Katarzyny uległ poprawie, choć temat złego samopoczucia nieraz nawracał w korespondencji z Wiednia, a co więcej Austriaczka sprowadzała i opłacała z własnej szkatuły słynnych włoskich lekarzy. W 1559 roku Zygmunt August ogłosił na posiedzeniu Senatu, że nie może spodziewać się potomstwa, wobec czego powstaje problem ordynacji elekcji. Niektórzy sądzili, że taka deklaracja jest wstępem do starań o rozwód. W tym okresie odsunięta małżonka nadal pędziła swe ciche życie, choć oficjalnie wciąż pozostawała monarchinią. W 1560 roku na przykład przybył na Wawel Arras z Orłem Polskim, Tarczą Habsburgów, oraz literami A.S. oraz C.R. Katarina Regina. A w domu wielkim zamku warszawskiego jeszcze w roku 1563 wymalowano herby i inicjały królowej. Katarzyna stale korespondowała z Wiedniem. Wiedziała więc, że wiosną 1561 roku jej młodsza siostra, arcyksiężniczka Eleonora, wyszła za garbatego Wilhelma Gonzage, brata zmarłego Franciszka, i wyjechała do Włoch. Trudno dziś dojść, jakiego typu wspomnienia i refleksje wywołała ta wiadomość u byłej księżnej Mantuańskiej. W 1560 roku Zygmunt August udał się na Litwę, a po kilku miesiącach pozwolił przybyć do siebie Katarzynie. Kolowa wjechała do Wilna latem następnego roku. Stosunki między małżonkami były od dawna niedobre. Król miał romans z jedną z dworek swej żony, przy czym była to afera znacznie bardziej poważna niż liczne dotychczasowe miłostki. W związku z tym coraz uporczywiej krążyły słuchy, że mąż się z Katarzyną rozwiedzie. Rola monarchini stawała się więc każdym rokiem coraz trudniejsza. Zewnętrznym wyrazem zachwiania jej oficjalnej pozycji była postawa przedstawiciela Jana Zygmunta Zapolgi, aktualnego księcia Siedmiogrodu. Poseł ów pozwolił sobie być wobec królowej prawie niegrzecznym, o czym ze zgrozą donosił swemu mocodawcy wysłannik cesarza Ferdynanda. W Wilnie przebywały razem z braterstwem obie siostry Zygmunta Augusta. 4 października 1562 roku młodsza z nich wyszła za mąż za Jana Wazę, królewicza szwedzkiego. Zabawy z tej okazji trwały cały tydzień. Były to ostatnie wielkie przyjęcia, na których Katarzyna występowała w charakterze polskiej monarchini. 12 października młodzi wyjechali z Wilna do Finlandii, a król z żoną i królewną Anną Jagielonką Odprowadzili ich pół mili za miasto. Królowa rzewnie płakała przy rozstaniu. Wyrażał się w tym może nie tylko niepokój o los odjeżdżającej w nieznane szwagierki, ale chyba głównie trwoga o to, jak się Zygmunt August wobec niej samej zachowa po zbliżającym się powrocie do korony. W kwietniu 1563 roku król kazał zamieszkać małżonce w Radomiu. Kilka miesięcy później niespodziewanie zwrócił się do wujenki Jan Zygmunt Zapolia, prosząc ją, aby poparła u swego ojca jego starania o rękę arcyksiężniczki Joanny, która wtedy skończyła 16 lat. Kolowa napisała wówczas do męża z zapytaniem, czy może tę prośbę spełnić, a ten 13 września 1563 roku wyraził zgodę. Wspomniany list był zapewne ostatnim przed zupełnym rozpadem małżeństwa. Od kwietnia Katarzyna przebywała na zamku w Radomiu. Nowa rezydencja należała do stosunkowo okazałych, miała marmury i kolumny, a w komnatach nawet złocone rozety. Oddzielne zamieszkanie zamieniło się jednak praktycznie w separację. Pod koniec 1563 roku poseł austriacki Zauerman doniósł cesarzowi o porzuceniu królowej przez męża. W grudniu odbyła się w Wiedniu narada familijna Habsburgów poświęcona tej sprawie. Bracia Katarzyny podkreślali w związku z tym w swych listach godność i wysoką kulturę królowej. Arcyksiąże Ferdynand napisał do króla czeskiego Maksymiliana — Podziwiać dość nie mogę, że trapiona od kilku lat srogimi troskami, tak zawsze postępowała, iż nie wiadomo prawie, czy wielkość duszy, czy też wytworny rozum był dla niej przewodnikiem. W Polsce zaczęto coraz częściej mówić o rozwodzie, czego porzucona małżonka niezmiernie się obawiała. Nie przekazywała jednak na razie tych przypuszczeń rodzinie, choć prosiła krewnych o pomoc w poprawie stosunków z mężem. W styczniu 1564 roku Maksymilian napisał do Zygmunta Augusta — Wasza królewska mość od pewnego czasu stałeś się obcym dla siostry naszej i od dawna już po małżeńsku z nią nie żyjesz. W związku z tym szwagier proponował klowi odbycie spotkania z udziałem Katarzyny, podczas którego można byłoby wyjaśnić przyczyny nieporozumień pomiędzy małżonkami, i znaleźć sposoby ich usunięcia. W Piotkowie w toku trudnych obrad sejmowych, rok 1565, Jagiellon początkowo zwlekał z odpowiedzią, a następnie odpisał wręcz, że odczuwa do królowej wstręt z dwóch powodów. Po pierwsze, gdyż jest siostrą jego pierwszej żony, a po drugie, ponieważ cierpi na padaczkę. W rozmowach z zaufanymi dostojnikami nie ukrywał pragnienia rozwodu. W następnym liście Maksymilian przypomniał szwagrowi, że sprawy pokrewieństwa uregulowała dyspensa papieska, a Katarzyna zaprzecza epilepsji. 25 lipca 1564 roku zmarł cesarz Ferdynand, co niewątpliwie znacznie pogorszyło i tak bardzo trudne położenie jego opuszczonej córki. W tym okresie rozpad małżeństwa królewskiego zaczął nabierać coraz większego rozgłosu, wywołując oburzenie i zainteresowanie szerokich rzesz szlacheckich. Reagowały one z sympatią dla porzuconej monarchini. Jednak pojawiały się też próby wykorzystania nieszczęścia kawarzyny do celów politycznych. Protestanci zaczęli mianowicie żywić nadzieję, że Zygmunt zerwie z papiestwem i stworzy w Polsce kościół zreformowany, który udzieli mu rozwodu. Na podobny rozwój wydarzeń liczył także sympatyzujący początkowo z luteranami prymas Uchański. Proponował on zwołanie Narodowego Synodu mającego rozpatrzyć sprawę małżeństwa króla i podjąć antypapieskie uchwały. Rozwód pary monarszej był na ustach wszystkich. Królowa odczuwała go jako hańbę i z całych sił chciała doń nie dopuścić. Znalazła tu dwóch orędowników. Jednym z nich był Hozjusz, kardynał i biskup warmiński, który właśnie wrócił z Soboru Trydenckiego, wsławiony tam odegraną, wybitną rolą. Oburzony próbą zerwania uświęconego sakramentem małżeństwa, zaczął wywierać silną presję na prymasa, aby ten poparł opuszczoną monarchinię. Drugim obrońcą stał się nuncjusz papieski Jan Franciszek Komendone, bawiący w Polsce od listopada 1563 roku.